Wiki Radia. Szanowni Państwo, na zakończenie sesji pierwszej chciałbym zaprosić na poziom szkoły Z Spowolnienie następuje. W zeszłym roku miałem okazję na konferencji w Poznaniu prezentować z moimi dwoma młodymi kolegami podobny temat dotyczący jednego z wiki projektów, które realizujemy. Niestety moi partnerzy mam nadzieję, że celująco w tym roku zdali maturę, a w poniedziałek mają egzamin zawodowy na technika informatyka, w związku z tym trzymajmy za nich kciuki, żeby również ten zawodowy egzamin zdali jak najlepiej. Kwestia pierwsza kto, gdzie, co, od kiedy. Realizuje ten projekt oczywiście grupa uczniów pod nadzorem nauczyciela, czy pod wsparciem pewnym nauczyciela, czyli moim w Zespole Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we wrześniu. Co to za projekt? Generalnie nazwaliśmy to sobie Wikiprojektem Powiat Wrzesiński. Realizowany był od 2010 roku, czy realizowany jest od 2010 roku, yy, nieprzerwanie przede wszystkim na Wikipedii, ale w tym roku eksperymentalnie przenieśliśmy się w świat Wikipodróży. Czym są Wikipodróże? Wikipodróże oczywiście siostrzany projekt Wikipedii. Jestem pewien, że wszyscy o nim słyszeli, ale nie wszyscy w tym środowisku po prostu byli. Jest to takie miejsce, które pozwala na korzystanie z zasobów przewodnika tworzonego na wolnych licencjach, nie tylko oczywiście na terenie Polski, ale również w wielu wersjach obcojęzycznych. Dlaczego wybraliśmy taki podróż? Okazuje się, że przez prawie 5 lat funkcjonowania i opisywania tego, co jest wokół nas, czyli w tym wypadku powiatu wrzesińskiego, powoli zaczęły się kończyć hasła, które bezpiecznie mogły być edytowane przez młodych ludzi. Problem jest taki, że tworzenie pewnych haseł wiąże się z ryzykiem, że zostaną one zakwalifikowane do usunięcia, a szczególnie dla młodych ludzi, stworzenie i praca nad jakimś hasłem, a potem dosyć szybkie usunięcie tego hasła, jest to duży cios. W związku z tym starałem się szukać takiego miejsca, które pozwoli na w miarę bezpieczne edytowanie i wiki podróże okazały się właśnie takim miejscem. Dlaczego tak jest? O tym za chwilę powiem. Tutaj przykładowe screeny tych prac. Grupa liczyła 15 osób, 15 plus mój artykuł został opracowany, Staraliśmy się, żeby wszystkie posiadały jakby pełny, yy, pełny wygląd. Wszystkie elementy, poczynając od tego panera, który jest do góry, z wszystkimi elementami, które powinny funkcjonować na polskich wiki podróżach. To oczywiście tylko takie przykładowe screeny. Jakie są atuty tej pracy? A Atutem niewątpliwym jest to, że dysponujemy materiałem prawie, że gotowym, który można zaczerpnąć z Wikipedii. W związku z tym osoby, które nie mają daru tworzenia, na podstawie oczywiście źródeł, nowych treści, które można zamieścić w Wikipedii, tutaj mogą skorzystać z tego dorobku, który został już zgromadzony. To jest niewątpliwie pierwszy atut. Drugi jest taki, że artykuł jest bezpieczny, nie zostanie niewątpliwie skasowany, jeżeli dotyczy miejscowości, która jest atrakcyjna turystycznie. Spośród tych, które mieliśmy na terenie naszego powiatu, zostało wybrane właśnie 16 i do dnia dzisiejszego są, w związku z tym nie ma tego negatywnego odczucia, które mogłyby ich spotkać na Wikipedii. Natomiast no, oczywiście są pewne problemy, które się pojawiły, te problemy są następujące. Po pierwsze, środowisko wiki podróży jest niewielkie, hermetyczne, liczba administratorów jest określona, liczba użytkowników również. I tutaj padał być może słuszny zarzut, że wiki podróże nie powinny być miejscem pierwszego eksperymentowania w tym środowisku. Oczywiście próbuje bronić swojego stanowiska, ponieważ jeżeli doświadczony wikipedysta ma pod swoją opieką tych nowicjuszy, to wtedy jest szansa na to, że ten projekt, jest realizowany tak jak powinien, że nie są to edycje jakieś negatywne, a po prostu wnoszące dużo dobrego. Kolejna sprawa no, jeżeli ktoś ma swój wkład w Wikipedię, moim zdaniem czuje się bardziej dumny, że wszyscy mogą korzystać z jego dorobku. Ten projekt nie jest tak rozpowszechniony, w związku z tym występuje taka sytuacja no, mniejszej chwały, która spływa na osoby, która edytuje. Cały czas mówię o noficjuszach, czyli o tych, którzy w jakiś sposób w to nasze środowisko aplikują, i jeżeli ten wkład ich jest dostrzegalny, wtedy jest po prostu jakby lepiej. Problem trzeci jest taki, że w którymś momencie niestety skończą się miejscowości atrakcyjne turystycznie. I co wtedy? Oczywiście antidotum jest to, że niekoniecznie musimy wybierać najbliższą okolicę. Jeżeli dysponujemy wiedzą na temat innych miejsc, które są atrakcyjne turystycznie, a przecież młodzi ludzie podróżują po Polsce czy po świecie, można taki projekt odmiejscowić i zajmować się innymi elementami. Problemem, może nie, ale tutaj, było również możliwość wykorzystania grafik, które znajdują się na Wikimedia Commons, tworzenia właśnie tych banerów, pisania kodu, ponieważ to przede wszystkim interesowało mnie w kontekście tworzenia nowych treści. Jakby ostatnie pytanie, co dalej z Wiki projektami edukacyjnymi? Proszę Państwa, niestety, polska szkoła idzie w tym kierunku, że po pierwsze. Jesteśmy mocno nastawieni na testy, czyli cały proces edukacyjny prawie od pierwszej klasy szkoły podstawowej przygotowuje czy do egzaminu sprawdzianu po szóstej klasie, egzaminu gimnazjalnego, maturę, egzaminu zawodowych, które w takiej formie testowej są realizowane. Co za tym idzie, tego czasu na realizację pewnych pasji w szkole jest coraz mniej. Każda godzina dydaktyczna musi być policzona jeżeli jest tych godzin za mało, no to wtedy muszą być realizowane tak, żeby wypełnić minimum na przykład 30 godzin w ciągu całego roku szkolnego. To powoduje, że w normalnych przedmiotach, normalnych realizowanych po prostu w toku nauki, na przykład na informatyce, trudno jest realizować tego typu projekty. Pozostają tylko zajęcia pozalekcyjne, no i tutaj należałoby doszukiwać szansy nad realizacją tego typu przedsięwzięć. Tu jest jeszcze kwestia taka, jakby moje założenie, żeby napisać program nauczania, oczywiście zgodny z tymi standardami, które w polskiej szkole są, który może pomóc innym chętnym na realizację podobnych przedsięwzięć w swoich warunkach lokalnych. Jest tak, że żaden program nauczania nie musi być zatwierdzany obecnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z tym tutaj nie ma tych kosztów, które występują. Współcześnie w polskiej szkole tylko podręczniki, z którymi też różnie ostatnio bywa, muszą być zatwierdzane przez ministerstwo. Oczywiście można stworzyć na wolnych licencjach taki materiał, który będzie wspierał edukację w tym zakresie, a niekoniecznie musi być zatwierdzony przez ministerstwo. To byłoby na tyle. Dziękuję bardzo i zachęcam do odwiedzania wiki podróży, bo wiem, że na sali jest co najmniej jeden administrator, kilku użytkowników. Mam nadzieję, że to miejsce będzie również świetnym miejscem na prowadzenie różnych ciekawych projektów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I tradycyjnie pytania, komentarze. To tak, tak krótko, informacyjnie, że jak są ludzie z ich podróży i ja też to było fajnie się spotkać na chwilę, bo jest taki pomysł projektu z PTT-kiem, żeby zrobić. To znaczy PTT, my, OpenStreetMap i Fundacja Nowoczesna Polska, i taki du, duży, du, duży projekt z PTT, który ma polegać na tym, żeby PTT dał y, swoje dane co do szlaków I, i potem byłoby to trochę w stylu konkursowym, y, to znaczy tak, żeby namówić ludzi ogólnie, tak jak na przykład z Wikidubi zabytki, żeby ludzie idąc po szlaku, po pierwsze robili zdjęcia po drugie, zbierali ślady i również notatki, które byśmy zwrócili pttk na temat stanu szlaków. I taki jest pomysł i oczywiście wiki podróża, żeby opisać, zrobić artykuły o, o tych wszystkich pttk szlakach, można by się zastanowić, żeby i na dzień dobry potem wrzucić na podstawie tych podstawowych danych, które ma Petetek, a potem wypełnić treścią przez ludzi, którzy będą po tych szlakach chodzili. By, fajnie by było się tak pomyśleć, jak zrobić tak, i zaproponować PTTK-owi tak o, ostatecznie. I jest szansa, że w przyszłym roku mogłaby, mógłby być taki konkurs. To jest jak najbardziej cenne przedsięwzięcie, biorąc jeszcze pod uwagę, że PTTK posiada y, taki y, wyspecjalizowany opis obiektów krajoznawczych, czyli w jaki sposób powinny one być y, opisywane. Również jestem członkiem PTTK, w związku z tym kwestia y, krajoznawstwo jest mi bardzo bliska i tu niewątpliwie z tych doświadczeń PTTK osobiście nie korzystałem w ostatnim czasie, ale można byłoby to, to, to wykorzystać. Tutaj chciałem podsumowująco, kolega już wspomniał w zasadzie. Wiki podróże charakteryzują się stosunkowo najniższymi barierami wejścia. Także polecić na przykład dla takich projektów edukacyjnych, szkolnych gdzie prawdę mówiąc na poziomie wikipedii dla uczniów jest dość ciężko i prawdopodobnie z dużymi problemami tam gdziekolwiek wstawić stopę, a tutaj tak można sobie y, informacje znane z widzenia opisać y, miejscowość znaną, Rynek Radusz, Kościół na wikipedii zrobi się krzyk orle gdzie źródła, także to takie jako na pocióki, w ogóle, że w ogóle mają nic nie próbujesz. Tak, tak, to chciałem zaznaczyć. Twórczość własna jest dopuszczalna. Na... Tu, chcę... tu chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, że miałem pewną trudność z przestawieniem się tekstów na Wikipedii na języki podróży, dlatego że jednak przewodniki piszemy troszeczkę inaczej, tak? Powinny być one w bardziej atrakcyjnej formie takiej, tu możesz zobaczyć, zjeść, odwiedzić i tak dalej. Natomiast dla młodych ludzi nie stanowi o to żadnego szuka. No drogi, tanie, jak uczniowie oceniają współpracę z podróżami? Yy, na przykład z porównaniu do I czy ktoś zostaje po projekcie? Kwestia pierwsza. Yy, to niektórzy mają złe doświadczenia, ponieważ jakieś negatywne komentarze pojawiały się na ich stronach yy, kierujące, spróbujcie wydobyć na wikipel. Ja oczywiście wtedy, kiedy miałem podmiot na komentarze, próbowałem się w jakiś sposób tłumaczyć, w jaki sposób to jest realizowane, że jest to pod pewną kontrolą doświadczonego wikipedysty i mam nadzieję, że taki, taki efekt został osiągnięty. Zawsze w przypadku, kiedy realizujemy coś w szkole w ramach procesu dydaktycznego, istnieje niebezpieczeństwo, że może być traktowane jako przymus tej pracy twórczej, którą oni dokonywali, z tej obserwacji, którą dokonywałem, no, robili to z pasją. Natomiast czy ktoś w przyszłości będzie edytorem, redaktorem, trudno jest mi na to pytanie odpowiedzieć i wydaje mi się, że to będą jedynie perły, które gdzieś tam w przyszłości zostaną w naszym gronie, ale uważam, że warto pokazywać, że Wikipedia nie jest tylko miejscem korzystania z treści, ale również tworzenia to nie tylko tekst, przecież obrazy, które oni mogą bardzo szybko zrobić aparatami fotograficznymi, więc w tym kierunku idę. Być może ktoś pozostanie, będę się cieszył. I ostatnie pytanie, właśnie taki krótki komentarz. Rzutki podróże są stosunkowo młodym projektem, ale nie są jako też aż tak rozpoznawalne może. Natura tylko przypomnieć, że Stowarzyszenie Mamy też metody finansowania tych dobrych projektów, które można wykorzystać, również na porządku podróży, tak jak się przejazd gdzieś, żeby pozyskać materiały do do jakiegoś artykułu, do jakiegoś przewodnika dokumentacji podepraficznej, gdzieś domu biletomu zdarło, żebym że materiały materiały pobrać do tego szkolnika. Można skończyć z do czego tutaj zachęcamy. Niestety do tej pory, choć na przykład już pierwsze projekty z Wikipedzie z Śląską języcznej jako tak z takiego typowego projektu do podróży jeszcze nigdy nie było. Tak, no, ja tam czasami staram się zachęcać przy takich projektach, które podróżność to polega na właśnie na finansowanie jakichś podróży, przejazdu, noclegu żeby pozyskać materiał fotograficzny, ale one też jest wykorzystywane w commons rozbudowa haseł Wikipedii, ewentualnie podreportaż na Wikinews tak? natomiast nie udało się typowo do wiki podróży, ale być może tutaj właśnie jest pewne pole, pole manewru współpracy, także dla uczniów, którzy tam mają dotyczące drobne kwoty, ale dla jakichś no. osób, które nie mają jakichś wśród do wychodów może być to jakaś dodatkowa Dziękuję bardzo. Jest dowodzącym komisji grantów. Jest hmm. to ważna osoba. A żeby się nie bać, to najmniejszy grant, grant jaki kiedykolwiek przyznaliśmy, wynosił 2,80 zł. Koszty ja <grym grym grym grym odczynę> rozliczenia <odczynę> były większe. Nie, nie, nie. Prawie, że, ale, ale jeszcze jeden komentarz. Jeszcze jeden komentarz. Tak, krótka propozycja, taka możliwość współpracy też synergii przy zdjęcia z Comos wiki lubi zabytki na przykład tu jest taka możliwość, że wstawić zdjęcie do wiki podróży w wikipedii już tych zdjęć zapewne jest pełno jeśli ktoś tam jeszcze 50 zechce do artykułu to zostanie przepędzone, a tu wiki podróży, jeśli zrobił to zdjęcie nikt go raczej nie będzie, jeśli stawić, nie będzie kwestionował tego to taka możliwość Współpracy z Moja konkluzja, jeżeli mogę. Fantastyczne jest to, że mamy właśnie różne pola naszej działalności i y, mam nadzieję, że do dziesiątej okrągłej rocznicy tego naszego projektu dotrwamy, zmieniając pola, bo jeszcze jest Wiki News, które można przecież zagospodarować, y, konkursy, które się pojawiają, które, które w jakiś sposób można y, eksploatować